Klasyka, klasyka i nowość, hity, hity i gnioty. Wszystko, co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w, w, w, w nawiedzonym w podcaście. Jest sobota, 27 maja 2023 roku. Słuchacie właśnie 448 nawyzanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami panicz Michał Jakowicz. Witam panicza. Witam Cię drogi Szymasie, witam wszystkich. Jestem to też ja, uniżony sługa, który musi po nagraniu przewietrzyć jaskinię, Szymon Cieśliński. Cześć. Zapraszamy Was dziś na omówienie alternatywnych losów Batmana w komiksie Batman Zagłada Gotham, komiksie którego wznowienie ukazało się w ostatnim miesiącu nakładem wydawnictwa Egmont. I jest to, nie wiem, chyba trzecia wersja tego komiksu już w Polsce. W każdym razie teraz świat komiksu właśnie wypuścił ten komiks z rysunkami Troja Nikseja i ze scenariuszem Majka Minoli w serii DC Deluxe, więc w tym trochę powiększonym formacie mamy czarną oprawę, czarną taką jakby materiałem pokrytą okładkę z wklęsłym tytułem, a na niej obwolutę z nabłyszczanego papieru z ilustracją Minoli i ja się zapoznałem właśnie z tą wersją. Natomiast Ty, Jerry, czytałeś wersję z wielkiej kolekcji komiksów DC Comics, tak? Dokładnie tak. Ona była wydana z tego, co ja tu widzę w stopce w 2017 roku i ona różni się głównie dodatkami. Ale to o dodatkach sobie pewnie na koniec porozmawiamy, to, to ja może wtedy powiem, co tutaj w tym komiksie moim się bo i na ile to ma sens, a, a ty powiesz wtedy o dodatkach w aktualnym wydaniu dostępnym. Mhm. Dobrze. I ty czytałeś ten komiks po raz drugi, czy po raz pierwszy teraz? Jest to po raz pierwszy, bo ja kupiłem ten tytuł na fali swojej miłości, sympatii do Majka Mignoli, wtedy kiedy on się właśnie w wielkiej kolekcji ukazał, bo z tego co pamiętam to w tamtym okresie to pierwsze wydanie Gmontu było chyba niedostępne, więc to, to była okazja, to była gratka dla mnie żeby potem tytuł sięgnąć ale no tak jak to często bywa kupiłem i odstawiłem na półkę no, a mnie się czepia, no ładnie, I, żyj, i, ładnie ale nie leży w kartonie przepraszam, to, a wiesz... u mnie też większość komiksów nie leży w kartonie tylko na stosach no do okay. sufitu. No właśnie. No tak, więc... no to, to, się, to się zdarza. No, w każdym razie, wiesz, no, wylądował na półce i tak naprawdę no, dopiero teraz, jak zaczęliśmy o tym rozmawiać, że w sumie to by można było coś o tym komiksie nagrać, no to stwierdziłem, że okej, okay, to jest dobry moment, żeby właśnie ten komiks zdjąć z półki. Odkurzyć. Dokładnie tak. Dobra, ja też czytałem go po raz pierwszy. Jeżeli chodzi o oczekiwania, to no przez to, że Mignola jest tutaj na okładce, no to jakieś tam oczekiwania miałem, ale podchodziłem do tego komiksu ostrożnie, no bo ten romans z Lovecraftem, jak wiemy w popkulturze, różnie wychodzi i też często jest taki dosyć powierzchowny. No tu się okazało, że właśnie ten mój to moja powściągliwość była niepotrzebna, bo ten komiks właśnie z horrorem ma w sumie sporo do czynienia i dla fanów grozy myślę, że będzie czymś wartościowym, ale to rozwiniemy za moment. Teraz fabuła. Mamy lata 20 XX wieku, dokładnie akcja wrzuca nas w rok 1928. Kiedy to po wielu latach poza domem Bruce Wayne i jego też współpracownicy wśród nich Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake i Alfred powracają do Gotham po odnalezieniu zaginionej wyprawy profesora Cable Potta na Antarktydzie. Tak, tak naprawdę komiks otwiera jeszcze sekwencja krótka na Antarktydzie. Nasi bohaterowie przywożą stamtąd nie do końca żywego członka tej zaginionej wyprawy, a w mieście, w Gotham zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Pewna kobieta poszukuje tajemniczej księgi, Oliver Queen dziwnie się zachowuje, a Batman, no stojąc, Pośrodku tych wszystkich wydarzeń będzie musiały rozwikłać sprawę, której początki sięgają początków Gotham i legendy założycielskiej miasta. No to powiedz mi, jak no właśnie to otwarcie, tak wyprawa na Antarktydę, i później powrót i powolne zawiązywanie się tych różnych intryg, jak to? został przez ciebie odebrany. Czy czułeś tutaj pewną odtwórczość, czy może właśnie odebrałeś to jako coś świeżego w kontekście Batmana, czy masz jeszcze jakieś inne odczucia, emocje, przemyślenia? Co, ja trochę nie wiedziałem czego po tym komiksie się spodziewać, no bo w zasadzie miałem dwie bazowe informacje, czyli po pierwsze, że to jest Elseworld. Po drugie, że to jest komiks, który flirtuje z Lovecraftem. No i Elswordy dla tych, którzy może w komiksach tak mocno nie siedzą, no to są te tytuły, które co do zasady bawią się z lore danej postaci, ze światem przedstawionym, nie wiem, wykorzystują jakieś tropy, postaci, motywy z danej serii, tylko w nieco innym świetle je często stawiając. No i tutaj właśnie mamy wariacje na temat Batmana, gdzie wracają znane postaci znane miejsca, pewne historie, motywy znane z opowieści o Batmanie, no tylko to jest Elseworld, czyli właśnie ta historia alternatywna. I ja ci powiem, że ja czytam paradoksalnie głównie takie historie, dlatego że ja jakoś nie mam takiej chęci, woli i samozaparcia, żeby śledzić te długie serie z Batmanem, a samego Batmana lubię, no więc w zasadzie od lat, jeżeli coś czytam, to albo czytam właśnie klasyki różnego rodzaju, zbierane w tych pojedynczych tomach, albo te albumy z Black Label, które też przeważnie, no poza tym uniwersum Białego Rycerza Shona Murphy'ego, no to chyba w zasadzie wszystkie poza tym to są takie jednotomowe historie, no i w związku z tym ja mówię, nie wiedziałem do końca czego się spodziewać, bo zakładałem, że no jakoś się tym będą bawić, ale wiesz no różnie z tym bywa, z tymi Elseworldami, no czasem to wypada fajnie czasem nie, no tutaj mieliśmy te lata 30. Więc no, byłem ciekaw jak tutaj właśnie Miniola, który no, też to było dla mnie zastanawiające, nie jest rysownikiem, tylko jest scenarzystą, a on mi się mm, kojarzy no, chyba nawet bardziej z rysunkami niż ze scenariuszami. No, oczywiście no, scenarzystą też jest dobrym i uznanym, no, ale, ale mimo wszystko mam wrażenie, że mm, u, u mnie w głowie to zawsze Miniola będzie przede wszystkim y, rysownikiem. No i kiedy ja otworzyłem ten komiks, to właśnie po pierwsze się zdziwiłem, że te rysunki trochę przypominają rysunki minioli, ale pod pewnymi względami wizualnie, bo nie jeżeli chodzi o kolory, tylko o samą kreskę, trochę są dla mnie problematyczne, ale to, to później rozwinę, natomiast sama ta historia, no przyznam się otwarcie, że kupiła mnie od razu. No, ja miałem w swoim życiu bardzo długi okres fascynacji Lovecraftem i e, tak naprawdę no, całą tą pulpową prozą e, wyrosłą właśnie na Lovecraftcie, na mitach Cthulhu, czytałem Derleta, czytałem Howarda, czytałem Birsa i wiesz, całą masę innych autorów kojarzonych z Will Tales i, i, i tamtą, e, tamtą epoką, jeżeli chodzi o e, palpową grozę. E, no i tutaj ja od razu się poczułem, jak na znajomym gruncie, jak wiesz, jakbym się zapadł w takim wygodnym e, fotelu. E, no bo Mamy od razu mnóstwo nawiązań do y, właśnie tej ikonografii Lovecrafta, do tych motywów, y, tylko przefiltrowanych przez... Y, postaci kojarzone z uniwersum Batmana i wiesz, i przez to, że na przykład na samym początku już spotykamy Cobblepota, Pingwina, w konkretnej wariacji, iteracji, właśnie przedstawionej tutaj w scenariuszu Mignoli, no to naprawdę uśmiechnąłem się szeroko i, i stwierdziłem: OK, czyli, i, czyli faktycznie tak się będziemy bawić, i, i wydaje mi się, że to będzie coś ciekawego. No i, i początek mnie kupił po całości wątku już poruszyłeś. <grym> ja się z większością tego, co powiedziałeś, jak nie ze wszystkim zgadzam. Umiejscowienie akcji tej opowieści w pierwszej połowie XX wieku to jest strzał w dziesiątkę. Mam wrażenie, że no właśnie scenariuszowo i wizualnie też tutaj wszystko ze sobą bardzo dobrze współgra i właśnie wykorzystuje fakt, że ta akcja dzieje się no 100 lat temu, z naszej perspektywy, w sumie to nawet przed powstaniem Batmana komiksowego. Tak, tak, tak, no to w sumie jest trochę zabawne, nie? W, kontekście, w, <grym> tak. w tym kontekście Elseworldów. Mm -hmm. I mamy właśnie tę zaginioną wyprawę, potem to miasto, które jest na swój sposób właśnie przerażające, jest monumentalne, ale właśnie z innego czasu, z innego czasu i praktycznie innej przestrzeni też. Yy, mamy w związku z tym, że ta akcja toczy się 100 lat temu, yy, w sumie też scenarzysta miał trochę łatwiej yy, z tym powiązaniem tej aktualnej intrygi w świecie przedstawionym z legendą, z mitem założycielskim miasta, i jego właśnie dotychczasową do tamtego momentu historią. To miasto właśnie wygląda inaczej niż Gotham, które znamy, ale wygląda świetnie, doskonale, a i bohaterowie mogli też zyskać dzięki temu nowy design, bardziej oryginalny charakter i tutaj Minola i rysownik też całkowicie z tego korzystają, nie? czyli biorą rzeczy, elementy, które gdzieś tam czytelnicy będą kojarzyć, ale nie tworzą tak po prostu jakiejś alternatywnej wersji, w sensie tej samej postaci tylko z innego czasu, tylko bawią się tym, nie, że biorą jakiś charakterystyczny element, czy stawiają tę postać w trochę innej Właśnie nawet nie trochę, tylko czasami zupełnie innej roli, czy bez pewnych kompetencji, tylko z jakimś tam atrybutem, który będzie spajał bohatera tutaj w tym świecie z oryginałem. I to do mnie totalnie przemówiło, nie? bo dzięki temu... Nie czułem, że to jest po prostu jakaś tam wiesz, zabawa konwencją, że to jest e, takie tam wiesz, rzucanie i easter eggów, e, tylko, że jednak i jest w tym coś więcej, w tym albumie. Nie wiem, to, że Oliver Queen korzysta ze strzał, mm -hmm, ale tak, tak. E, totalnie nie jest Oliver Queenem, którego... Ja też go tylko liznąłem jako postać, ale Mam wrażenie, że jest zupełnie inny niż ten mainstreamowy, powiedzmy. Nie wiem, pingwin, który biega z pingwinami prawdopodobnie, ale... Ale poza tym no nie jest sobą. Ten frisk, który zamraża, ale no poza tym nie przypomina swojego współczesnego odpowiednika i jego też designu, stylizacji. Znaczy w sumie design do pewnego stopnia masz, ale wiesz o co mi chodzi. Nie? To, ta, ta zabawa tą formą i wymieszanie postaci i wątków, całej masy postaci i wątków ze świata Batmana z tym 1928 i właśnie z kosmicznym horrorem, to mnie totalnie zaskoczyło i wręcz trochę może nie przygniotło no bo to nie było takie poczucie, że się gubię czy coś takiego, ale miałem taki moment, Jesus, co się tu dzieje? Tak, ten album ma 160 stron, w tym trochę dodatków to są trzy zeszyty, a tu jest naprawdę sporo tych wątków, masa protagonistów i każdy właśnie od strony tej funkcji, którą odgrywa w świecie i designu postaci jest jakoś tam przemyślany. I naprawdę miałem takie moment, że się zatrzymywałem, wow, tak, no, no nie spodziewałem się tego i tutaj znowu coś nowego i tu znowu coś nowego, a ja też jestem osobą, która no, widziała większość filmów. Przeczytała kilka komiksów, ale właśnie kilka, więc jeżeli ja widzę sporo nawiązań i właśnie buzia mi się cieszy na widok tych kolejnych bohaterów, to zakładam, że czytelnik zaprawiony w bojach zobaczy więcej i będzie miał jeszcze więcej frajdy. Więc właśnie jako, myślę, że to jest fajna rzecz dla fanów Batmana, ale jednocześnie też, mówimy o tym w Nekro, świetna rzecz dla fanów horroru, bo Wydaje mi się, że w gruncie rzeczy ani nie trzeba znać Lovecraft, ani nie trzeba znać Batmana, żeby jakoś przez ten komiks przebrnąć i czerpać z tego frajdę, bo i jedne, i drugie elementy są no są to obecne, ale nie wymagają jakiejś głębszej wiedzy, żeby gdzieś tam przejść przez tę historię. Wiadomo, że się będzie tracić, nie? Jeżeli ktoś nie zna w ogóle postaci z uniwersum Batmana, no to imiona, nazwiska czy nawiązania tutaj mu nic nie powiedzą i w drugą stronę, jeżeli ktoś w ogóle nie zna Lovecrafta i zobaczy tutaj Razal Gula jako szalonego y, Araba, no to to będzie po prostu postać tylko z tego komiksu. nie? Ja to po prostu miałem banana na buzi. Od ucha do ucha i sobie myślę, jezu, co tu się dzieje. tak? Mamy Necronomicon, mamy e, naszego Araba. E, no, no, piękna rzecz. Nie, nie mogłem e, przestać się cieszyć. No, osoba, która totalnie nie zna HPL-a straci to, ale wydaje mi się, że mimo wszystko ten komiks e, stara się nie mieć wysokiej, po, wysokiego punktu wejścia. Nie? Nie, nie stawia poprzeczki za wysoko. Z tym, wydaje mi się, że tutaj po prostu czuć rękę Mignoli, który tutaj serwuje trochę to, co jest kojarzone głównie z jego twórczością i z działaniem przy Helboju. Czyli, czyli, to, BPO, że... Tak, tak. czyli wiesz, to, że on naprawdę czuje pulpę, czuje ten klimat zna y, różne te dzieła i on potrafi się tym zabawić. Powoduje i umie tak tym żonglować i że jakby nie ma poczucia we mnie jako w czytelniku, że to jest wiesz puste naśladownictwo albo takie puste mruganie okiem tylko, że on z tych znanych klocków potrafi stworzyć coś może nie super oryginalnego czy świeżego, no bo umówmy się tutaj dla kogoś kto właśnie będzie znał Lovecrafta czy, czy różnych jego epigonów późniejszych, no to Tutaj niektóre rzeczy też będą bardzo, bardzo czytelne, nie? Ale mm -hmm. właśnie mam wrażenie, że potrafi stworzyć coś na tyle intrygującego, że czytelnik nie ma poczucia właśnie, że wchodzi N teraz do tej samej rzeki, że, że to jest jakiś odgrzewany kotlet i tutaj właśnie przez to, że mamy to zmiksowane z tych dwóch różnych elementów, czyli z uniwersum Batmana i z tego uniwersum Lovecrafta, to tutaj naprawdę właśnie bardzo intrygująco to wypada. Ja mam wrażenie, że z tym, z tym komiksem można mieć jakby dwa zasadnicze problemy. Jeden wynika z fabuły, która nie tyle, że jest moim zdaniem jakoś przesadnie wielopiętrowa, czy, czy wielopoziomowa, tylko wydaje mi się, że jak na tak krótki komiks, no bo to są jednak trzy zeszyty, powiększone mhm. co prawda, ale jednak trzy zeszyty, to tutaj tych wątków, postaci, motywów, pomysłów jest... Mnóstwo, naprawdę jest mnóstwo. I są takie m, patenty, które są fantastyczne, bo na przykład, nie wiem, to co się m, dzieje z karwejem Dentem, to jest, to jest, wow, to jest wspaniałe. I popularnie. I na 10 po prostu. I, I wizualnie to mi się po prostu szalenie podoba. To jak. jak jest, powiem jeszcze tutaj, że. Yy, jak już jak, jak się widzi nie, te kadry yy, z tą postacią, no to, yy, to jest całkowicie oczywiste, ale ja przez większość tak się zastanawiam, no kurczę, no mamy dwie twarze, ale jednocześnie jakbyśmy nie mieli dwóch twarzy, ale mamy go w ważnej roli, tak? no przecież niemożliwe, żeby tutaj właśnie twórcy wzięli tę postać i nie wykorzystali jej potencjału, nie? no i jak w którymś momencie bomba eksplodowała, to autentycznie się zatrzymałem na tamtych stronach i sobie to oglądałem kilka razy, bo to w ogóle są przepiękne ilustracje też i takie naprawdę horrorowe. No, miodek, tak, na moje serce. piękne tak, rzecz. Tak, tak. I wiesz, to, to, tak samo szalenie mi się podobał cały wątek właśnie z odpowiednikiem Mr. Freeza. Mhm. E, i, I tu jest naprawdę mnóstwo takich y, patentów, ale ja rozumiem, że... Y, to może trochę przytłoczyć, nie? to się czyta właśnie jak taką grosową literaturę, gdzie wiesz, mieliśmy co odcinek to pomysł, nie mieliśmy króciutkie odcinki gdzieś tam wydawane właśnie w jakimś czasopiśmie na przykład i każda taka krótka historyjka to było mnóstwo pomysłów i tutaj też to, to czuć, i mówię, to może być pewien problem, nie ten, ten, to takie nasycenie, że mamy jedną czy dwie strony i już akcja nas przenosi do innego miejsca, do innej postaci, czasem do innego czasu, nie, bo tutaj mamy przecież też pewne retrospekcje, retrospekcje z przeszłości, i z przeszłości Batmana, i z przeszłości miasta, i z przeszłości rodziny, jednej i drugiej ojców założycieli i po prostu tego jest naprawdę bardzo dużo. No i też. Yy, yy, mu, mu, mówię, jak ja to czułem, że no umówmy się też, to nie jest tak, że wszystkie pomysły tutaj trafiają w dziesiątkę, nie? No, nie wszystkie rozwiązania tutaj mi się podobały, ale jest naprawdę cała masa patentów, które są fantastyczne i i to się naprawdę dobrze czyta. I mówię, ja jako y, czytelnik, który lubi Batmana i który lubi taką palpową, groszową literaturę, no to się czułem jak ryba w wodzie i, i bardzo mi się podobało właśnie to, że poszliśmy tak y, full okultyzm, nie? No bo też się trochę zastanawiałem, czy, czy, y, czy i jak tutaj te, takie okultystyczne motywy zostały wprowadzone, a, a nie, mamy tutaj to, to na pełne i mamy tutaj właśnie kosmiczny horror, y, okulty jakieś potwory, demony e, cuda na kiju i, i to się po prostu naprawdę mega przyjemnie m, m, czytało, no bo to jest gdzieś tam też e, wpięte w ramy śledztwa i y, odkrywania historii y, osobistej Brusa Wayna i, i przez to historii miasta. I to też jest fajne. To, to na przykład, wiesz, ja wspomniałem DC Black Label, to y, podobne patenty trochę stosuje Murphy w, właśnie w uniwersum Białego Rycerza, gdzie tam też cały wątek mm -hmm. rodziny Wayne'ów, ro, y, historii miasta i tak dalej, on jest bardzo istotny. No to, to w ogóle często w Batmanie wraca w różnych interesach. I, I ja też lubię ten motyw, nie? gdzie Gotham też jest jakąś tam integralną częścią yy, historii, a nie tylko na przykład sama postać Batmana czy, czy Bruce'a Wayna, a tutaj mamy to wszystko wymieszane. Tak, no zresztą ten tytuł, yy, ta Zagłada Gotham to jest nawiązanie do tekstu yy, o Sarnath. i teraz to w sumie jakby ten komiks nie był wydany wcześniej, to pewnie byśmy mieli ten nowy tytuł, Wesperowy, czyli przyszła na Gotham Zagład Zagłada. Yy. To o czym mówisz, ten kosmiczny horror, ja ci powiem, że właśnie miałem pewne obawy, bo umówmy się, kosmiczny horror nie jest do końca komiksowym zjawiskiem, choćby przez to, że kosmiczny horror w dużej mierze opiera się na tym, co niepoznane i nie do zobrazowania. I jednak w tekstach, które kojarzę z tym weirdem, często chodzi o to, szaleństwo postaci. Tak nie o to, co oni de facto widzą, jak to właśnie często w horrorach to nie chodzi o to, to cięcie, tego potwora, który gdzieś tam wyskakuje, a bardziej to, co się z nimi dzieje. Jak sobie pomyślałem, no dobra, ale w komiksie, jeszcze no w komiksie tak, to jest z trudno Batman... pokazać, nie, że oni popadają w szaleństwo właśnie na skutek tego tego co widzą, nie? No faktycznie. Mm -hmm. Samo, sam fakt, że mam do czynienia z medium wizualnym gdzieś tam sprawy się, zastanawiałem no jak można z tego wybrnąć nie? żeby jakoś to wyśrodkować żeby pokazywać, no bo mamy medium wizualne ale żeby jednak zachować tę tajemnicę przez jak najdłuższy czas wiadomo są komiksy, które gdzieś tam to robią, ale jednak nie, wiem, no teraz mi jeden w sumie tylko do głowy przychodzi tak na szybko więc wydaje mi się, że nie jest ich zbyt wiele i druga rzecz, to też się zastanawiałem, ile tu będzie Lovecrafta jednak, nie? W tym Gotham. No i znowu, tak? No, ja nie odświeżałem opowiadań od bardzo dawna, a i też nigdy wszystkich nie przeczytałem. No, mamy tego Friza, który jest niczym Dr. Munos od hpl i tam jeszcze pojedyncze inne postacie gdzieś tam powracają, ale najważniejsze był dla mnie ten klimat, nie? No i okazało się, że kurczę. Dali radę, nie? bo przez większość komiksu nie pokazują zbyt wiele, ogrywają sporo wątków takimi w sumie zagadkami, nie? że tu jakiś głos coś mówi, tu ktoś, kto jest pewnego rodzaju medium, czy w ogóle jakąś też istotą teraz nie wiadomo. To też jest czy... świetna scena z tym medium, nie, bardzo mi się tak. to podobało ale też mamy właśnie tę postać, która jest żywa i martwa jednocześnie nie? i mamy też wątek jakiegoś tam listu, przekazu z przeszłości czy dziennika i udaje się właśnie wpleść te elementy na tej takiej ekspozycji prawie że literackiej, ale na tyle wizualnie, że, że to nie przeszkadza. Nie? To nie jest nagle strona ekspozycji czy pan ekspozycja, który po prostu jest gadającą głową, tylko to wszystko Płynie cały czas w tej dynamicznej narracji, te informacje nam są przekazywane. Udało się też fajnie pokazać szaleństwo bohaterów, samą przemianę Batmana, dosłownie ich przenośni. I bo i na przykład, wiesz, jako że czytałem to po raz pierwszy, to też nie zdawałem sobie sprawy, dokąd będziemy zmierzać z Batmanem, ale szybko odczułem, że tutaj każdy może zginąć w tym świecie, bo rzeczywiście giną postacie, co do których gdzieś tam bym początkowo obstawiał, że no raczej dotrwają przynajmniej do finału czy coś takiego, a tutaj nie. Po drodze dzieją się rzeczy i poszczególne jednostki zostają, te cudzysłów, odstrzelone. I w związku z tym czułem straszne napięcie, zacząłem zwracać uwagę na to, że Batman też wygląda inaczej od pewnego momentu i właśnie rozwiązanie tego wątku strasznie mi się też spodobało. I to śledzenie tego szaleństwa też po innych postaciach, nie, no bo mamy tutaj jak gdyby córkę naszego szaleńca, mamy tego Queen'a, który wierzy, że jest wybrańcem, jakieś tam inne postacie, które mają swoją wizję świata, swoje marzenia i tak dalej. I jak widzimy, jak ten świat się stacza, nie, jak właśnie wszyscy gdzieś tam wpadają w to szaleństwo, czy po prostu kończą źle, to to było fascynujące. Nie? Niby czytasz o gotam, a jednocześnie właśnie wracają te wspomnienia z tej właśnie palpowej, ale kosmiczno-horrorowej literatury. I wiadomo, to nie jest groza, która będzie mnie nawiedzać nocami, w której będę miał jakieś koszmary czy coś takiego, ale klimacik jest doskonały. Tak? W sensie, naprawdę jako osoba gdzieś tam zajawiona horrorem, no to miałem banana na buzi przez praktycznie całą lekturę i do końca właśnie nie miałem pewności, jak to się skończy, tak czy ktokolwiek w ogóle przeżyje, czy właśnie będziemy mieli przedwiecznego, który zje ten świat, czy coś takiego czy znaczy, wiesz, no, jeżeli chodzi o ten klimat to ja tak jak powiedziałem na początku byłem kupiony od pierwszych stron, no bo umówmy się jak mamy wyprawę gdzieś tam w rejony arktyczne no to od razu mi się to skojarzyło z górami szaleństwa i po prostu wiesz, to od razu miałem taki taki wow, nie? że już od pierwszych stron sobie pogrywają właśnie z pewnymi moimi oczekiwaniami jako czytelnika tak, i... Jednocześnie wiesz, bo no i Góry Szaleństwa, i Terror Simonsa, i w ogóle Villa Diodati, Rok Bez Słońca i tak dalej, to są znowu też takie wątki trochę ograne, nie? więc to mogłoby tak, mimo tak. wszystko być właśnie fanserwisem, który nie ma tego klimatu, nie? który jest po prostu takim isteregiem i tyle, a, ale nie. Tak tak I, i to jest naprawdę tutaj dobrze ogrywane, bo no, ja się zgadzam w pełni z tym co powiedziałeś, że tutaj ten klimat jest gęsty i bardzo wyraźnie widać i czuć że nad tym miastem no unosi się ten, ten duch potencjalnej tytułowej zagłady nie? i, i to, jest, to jest fajnie, to się naprawdę tutaj dobrze udało ograć, tym bardziej, że tu, tu mamy motyw, to, to nie jest jakiś tam spoiler, który ja bardzo lubię w ogóle, to, to jest ra, raczej coś, co mi się kojarzy może trochę nawet bardziej z horrorem gotyckim, czyli Taki, takie poczucie mm, jakiejś pewnej dekadencji czy nadchodzącego upadku, jakiejś pewnej mhm. degeneracji y, świata współczesnego w związku z y, grzechami ojców. Bo, bo wiesz, to nie jest można powiedzieć, sam ten motyw, on nie jest właśnie taki raczej kojarzony z Lovecraftem tak bardzo, nie? Tylko, tylko mówię, no mi on się bardziej kojarzy właśnie z innego rodzaju nieco literaturą, ale to, to, to bardzo fajnie tutaj działa i rezonuje, nie? Że właśnie cały czas od samego początku my czujemy, że, że tutaj doszło w historii miasta do pewnych negatywnych zdarzeń no i teraz życie upomina się o swoje. I jak rozmawiamy o fabule, bo zaraz jeszcze przejdziemy też na pewno do rysunków, to ja tak post factum zacząłem czytać trochę recenzji, bo przy okazji tego wznowienia pojawiło się nawet dosyć dużo różnego rodzaju opinii w naszym internecie. I ja Ci powiem, że byłem bardzo mocno zaskoczony tym, że raczej... Z chłodnym, a wręcz negatywnym y, y, takim odbiorem się spotkał ten tytuł. Y, było kilka, kilkanaście opinii osób, które czytały go po raz pierwszy i które go y, po prostu skrytykowały po całości jako właśnie y, niezrozumiały, przegadany, y, przesadzony, y, z nietrafionymi pomysłami itd., itd i była też całkiem pokaźna grupa ludzi którzy do tego komiksu wrócili po latach no bo on w oryginale ukazywał się w, chyba w, dwa, w 2000 roku albo w 2001 i u nas się pojawił chyba krótko później więc też jakby wiesz było trochę takich ludzi którzy się z nim spotkali na przykład gdzieś tam na początkach swojej drogi czytelniczej z Batmanem i wtedy na nich zrobił piorunujące wrażenie a teraz właśnie tak w takim trochę malkontenckim tonie się wypowiadali i przyznam otwarcie, że ja trochę nie rozumiem, jakby tej, tej krytyki, właśnie tak, tak, tak dłużej, bo wydaje mi się, że w kategorii tego, co twórcy w sumie nam tutaj niejako obiecali, czyli miksu Batmana i Lovecrafta i palpowych motywów, to ten komiks dostarcza po prostu po całości. No i naprawdę, no trochę, trochę jestem bezradny tutaj w próbie odpowiedzi właśnie na takie te krytyczne opinie, no bo wydaje mi się, że tutaj no zadziałało to, co powinno zadziałać. Po prostu. Ja ci powiem, że spotkałem się z kilkoma takimi właśnie opiniami, że nie zrozumiałem tego komiksu, nie? No ale no okej, okay, no jeżeli ktoś totalnie tak nigdy nie miał do czynienia z kosmicznym horrorem z Lovecraftem czy nawet właśnie po prostu z Cthulhu, no to może pewnie poczuć się odrzucony, ale to, to nadal nie wydaje mi się, że, że każda osoba, tak, która właśnie ma mały związek z HPL-em niczego z tego nie wyciągnie, a może nawet właśnie poczuje się tam część osób zaintrygowana. No taki komentarz tylko jeden gdzieś tam widziałem, no ale to wiesz, to przejrzałem raptem szybko, gdzieś tam YouTube, y, lubimy czytać i tak dalej. Te pozytywne opinie do mnie jednak dotarły w większości i ja je też w większości podzielam. Raczej, no, no, znaczy dla mnie to, to jest, wiesz, jestem totalnie targetem tego komiksu. Nie? Dla mnie to to jest wisienka na torcie i te wszystkie moje potencjalne obawy się nie spełniły. Właśnie wszystko, czego gdzieś tam się obawiałem, okazało się, że do tego nie doszło. Jedyny jakiś mały zgrzyt, ale to też nie jest zgrzyt. Spodziewałem się trochę innego finału, powiem ci. Ten mhm. finał, który tutaj jest całkowicie kupuję, ale jednak przez to, że ten komis był tak odważny, jeżeli chodzi o scenariusz, prowadzenie właśnie tej całej intrygi i też eliminowanie poszczególnych bohaterów w związku z tym, że nie wiem, nikt tutaj się nie bał, tak? odstrzelić tę czy inną postać, to myślałem, że finał będzie trochę bardziej przygnębiający, jeszcze bardziej. I dlatego no, poczułem delikatny zgrzyt na sam koniec, ale to też nie tak, że pomyślałem sobie, e, do bani, tak? bez sensu w ogóle, potencjał zmagnowany. Nie, no I to co dostałem też jest w porządku. Po prostu gdzieś tam oczekiwałem może czegoś, innego. I też ta oprawa graficzna. Ona do mnie totalnie przemówiła. Tak jak powiedziałeś na początku, że tak otwierasz komiks i no trochę minola, ale jednak nie. No i ja właśnie to też tak miałem, że trochę zgłupiałem i się zacząłem zastanawiać, czy on w ogóle cokolwiek tutaj rysował poza tymi okładkami, czy nie. Ale ta oprawa graficzna jest idealnie dopasowana do treści, bo ten komiks wygląda trochę jakby powstał w ubiegłym stuleciu. Gdybym ja go miał na gorszym papierze, no to byłbym w stanie uwierzyć, że on był rysowany tam właśnie kilkadziesiąt lat temu, ale jednocześnie, że został dostosowany do współczesnych realiów, bo on wygląda jak opowieść z innych czasów, z minionej epoki, ale czyta się go doskonale. Ta narracja jest dynamiczna i też odpowiednio zróżnicowana, Praktycznie chyba nie ma tutaj paneli, które układają się w jakieś tam równe prostokąty, tylko są dopasowane właśnie do sytuacji narracyjnej, jeżeli trzeba, to nachodzą na siebie, zmieniają rozmiar. W sumie panele są tutaj na ogół kwadratowe i prostokątne. Akurat z tym się twórcy nie bawili, więc nie ma jakichś dziwnych, okrągłych w poprzek czy coś, ale samo ich ułożenie, właśnie zmniejszanie się, zwiększanie, szersze, mniej, węższe i tak dalej, to... No pod tym kątem to jest bardzo atrakcyjne dla oka, także rzeczywiście czuć tutaj nie wiem, starcia, tak, czy jakąś tam presję czasu, czy zagrożenie. Też to tam, tak jak mówiłem, ono wygląda dość upiornie, jest na swój sposób monumentalne, ale jednocześnie jakby trochę wymagłe. dzięki czemu, tak jak ty wspomniałeś, nie czuć tę dekadencję. Mamy też kilka takich naprawdę epickich ilustracji, które bym chętnie sobie powiesił po prostu na ścianie. Takie moje ulubione, to na pewno właśnie Brama do piekła, <laughs> która tak, w ogóle tak, koncepcyjnie tak. to jest czysty geniusz i zamrożony statek, co też jest zresztą koncepcyjnie bardzo ciekawym wątkiem. Ale tutaj jest więcej takich atrakcyjnych rysunków i też właśnie mówiłem o tym designie postaci. To jak tutaj wygląda ten, nie wiem, Killer Croc, czy Killer Croc zmiksowany ze Swamp Thingiem, no bo to jest takie coś pomiędzy, powiedzmy, czy nie wiem, Poison Ivy, tak, czy właśnie Mr. Freeze, Pingwin, kurczę, no świetnie te postacie wyglądają. Barbara Gordon, nie? jaki ma design z postaci. No wow, wow, wow. Ja jestem pod każdym względem zadowolony. No to tutaj się trochę nie będziemy zgadzać, bo właśnie to jest ten potencjalny drugi problem, który uważam, że można mieć z tym komiksem. Bo ja mam wrażenie, że ta oprawa wizualna ma pewne problemy i zaraz ci powiem, jakie ja mam problemy z nią. bywa jakby trochę brzydka? Nie, nie, nie. Bo tutaj ona jest też świadomie estetycznie taka... Nie, nie, nie. Właśnie to mi nie przeszkadza, że ona jest trochę stylizowana, bo tu się zgadzam z tym, co mówisz, że ona momentami po prostu ma być niczym właśnie jakieś tam stare ilustracje i ona ma kolory Dave'a Stewarta, czyli to jest po prostu wiesz, jedno z największych nazwisk w branży, i kolorystycznie ten komiks to jest petarda, to jak wiesz jak mamy, nie wiem, płomienie, jak mamy lód, jak mamy kanały jak mamy y, jakieś pustynie, to po prostu widzisz ten kadr i wręcz czujesz jakby tylko na bazie kolorystyki y, nie wiem, gorący piasek albo, albo właśnie płomienie, czy coś takiego mhm. fantastycznie są rysowane tutaj bardzo często, y, nie wiem potwory, y, zbliżenia. Właśnie jakieś szersze plany, y, miasto, y, jakieś takie, nie wiem, dziwne budowle, rytuały. No tam ten statek czy na w Antarktydzie czy już w Gotham, nie? Mhm. Tak, tak, tak. Ale wiesz, na przykład te efekty rytuałów różne, jakieś tam przemiany bohaterów, y, y, właśnie jakieś potworności, to... To jest rewelacyjne, ale na przykład jak Troy Nixon, tak, bo chyba tak się nazywa tutaj rysownik, tak, Troy Nixon ma rysować twarze, to ja Ci powiem, że ja w niektórych momentach, jak mieliśmy szczególnie tam na początku takie momenty, że po prostu mieliśmy trochę tych bohaterów takich ludzkich, to ja miałem wrażenie, że on używa jednej twarzy i ja momentami to nie wiedziałem, czy na rysunku jest Alfred, czy jest Bruce, czy jest Dick Grayson, czy jest Gordon, czy kto to jest i i to mi trochę przeszkadzało, bo, bo to mnie wybijało. Nie? Bo jak wiesz, jak czytasz płynniej i płyniesz sobie przez tę narrację, a nagle muszę się zastanawiać, kto, kto tutaj mówi, czy kto jest na, na tym rysunku, no to mówię, to, to, to mi się tak trochę gryzło z tym wszystkim. Przy czym to mówię, to, to jest taki, taka... Ale to no... chyba tylko w tym pierwszym zeszycie, nie? Gdy masz więcej tych takich. No tak, no bo tam no masz najwięcej tych ludzkich osób, bohaterów, tak. no bo później masz e, już bohaterów po jakichś przemianach, w kostiumach, jakiejś potworności i tak dalej, więc ten problem znika, ale no nie mniej na początku mnie to trochę wybiło, no bo e, mówię, mam wrażenie, że po prostu ten rysownik chyba tak sobie sobie radzi właśnie z rysowaniem m, tym takim realistycznym, nie? Kiedy on płynie, kiedy właśnie, nie wiesz, ma, mamy e, nawet chociażby Olivera Queen'a w tym stroju ryce to on już lepiej wygląda niż jak go widzieliśmy na początku i to są właśnie takie patenty że jak on rysuje te postaci gdzieś tam w tych realiach lat dwudziestych, 30., to to mi się trochę gryzie kiedy odchodzimy i idziemy w pulpę demony okultyzm i tak dalej to to jest świetne także ja mam, mówię, delikatne problemy z warstwą wizualną no ale naprawdę tutaj jest też wiele tak świetnych patentów i tak y, świetnych rozwiązań, y, które właśnie głównie są budowane też y, kolorami, że y, no, całościowo też uważam, że to jest dobra rzecz pod kątem wizualnym. Mm -hmm. Znaczy w tym pierwszym zacznę rzeczywiście, bo ja teraz musiałem do tego wrócić, bo nie zwróciłem na to uwagi w trakcie lektury i właśnie jakimś cudem mnie to nie wybiło, bo teraz jak o tym mówiłeś, oczywiście zwróciłem na to uwagę i widzę, że tam jest kilka twarzy trochę na jedno kopyto, ale jakoś w trakcie lektury o dziwo właśnie ani się nie zgubiłem, ani przeleciałem wzrokiem dalej i, i gdybyś o tym nie powiedział, to bo o tym nawet nie wiedział. Ja ci powiem też, że... Mi się to skojarzyło, ja miałem jakiś, dostałem kiedyś od znajomych rodziców książki przygodowe też z słusznymi ilustracjami I mi się to trochę skojarzyło z tamtymi ilustracjami. To były jakieś tak, też tak, takie tak. groszowe, ale to, to takie bardzo pozytywne mimo wszystko skojarzenie i no, tak jak rozumiem teraz o czym mówisz i przyznaję ci rację, tak absolutnie mi to nie przeszkodziło i myślę, że to też nie jest... Taki minus tu jakoś przeważa nie w ocenie zwłaszcza, że drugi, i trzeci, zresztą już wypadają lepiej pod tym kątem też. No. A wiesz, Ja jakoś to bym chciał podkreślić, bo mówię, to jest pewien taki zgrzyt, który myślę, że część czytelników może też mieć, tym bardziej, że ja w ogóle się zdziwiłem, to tak nie, nie powinienem się do tego przyznawać, tym bardziej, że te nazwiska są przecież na okładce chyba nawet w tym nowym wydaniu, że ja nie wiem, dlaczego byłem przekonany, że to jest autorski komiks Mignoli w ogóle, więc mhm. wiesz, więc mnie trochę właśnie wybiło na początku to, że te rysunki niby są podobne, bo, bo szczególnie właśnie przez to, że my zaczynamy w tej Arktyce no to te to, to rysunki trochę przypominają to, co robi Mignola w Hellboyu, ale właśnie tak nie do końca i, i mówię, i trochę się czułem jakby przez to, przez to zagubiony, ale mówię, to też pewnie jest właśnie kwestia tego, że, że później to idzie w innym kierunku, nieco bardziej w tym takim palpowym mhm. i, i też no już się przyzwyczaiłem do rysownika i, i mówię, już tego problemu, co na początku nie miałem. Mhm. I też właśnie przy tych ilustracjach, ja powtórzę, że całkiem fajnie wpleciono tutaj te elementy takie dziennikowe, czy wspominkowe. To mi się też bardzo podobało, że to nie są takie ekspozycje jakoś bardzo rzucające się w oczy, tylko no płynie się przez to, jak przez wartką akcję. I też jeszcze, skoro mówimy o różnych rozwiązaniach fabularnych, to, to, to też uderzyło we mnie, bo Batman tutaj używa broni palnej. I... To, to, to było takie trochę dziwne, ale jednocześnie mamy też jak gdyby genezę Batmana, bardzo fajnie zmodyfikowaną i no nie będziemy tutaj zdradzać dokładnie co się wydarzyło, ale osoba, która zamordowała rodziców Bruce'a Wayne'a używała noża i to też jest mega fajne, nie? że właśnie tam nie było tej broni palnej, za to Batman może tą bronią z epoki się posługiwać potem. Tak, Więc tak, tak, tak. znowu, mhm. tak, świadomość twórcza na bardzo wysokim poziomie i no jasne, to nie jest komiks idealny, nie? Ja nie twierdzę, że to jest 11 na 10 must have dla każdego i w ogóle rzecz, która odmieni moje życie, ale to jest mega pozytywne do, e, zaskoczenie, nie? I mhm. bardzo tak, przyjemne tak, doświadczenie tak. i jak ostatnio trochę tych komiksów znowu czytam, tak e, no nawet jak mi się coś podoba, to nie zawsze mam efekt wow, a tutaj mam efekt wow i i dlatego ja absolutnie polecam. <laughs> Jeżeli lubicie Lovecrafta, no to koniecznie. Jeżeli lubicie Batmana i macie cokolwiek wspólnego z horiorem, no to też dajcie mu koniecznie szansę. I to nowe wydanie też jest właśnie bardzo ładne ten duży format. to, się, to jest w miarę cienki komiks, nie, więc to nie są te cegły, które ciężko się czyta, bo no nie utrzyma się tego w dłoniach nad głową czy coś takiego i trzeba czytać przy stoliku. Nie, to spokojnie, można im w łóżeczku czytać i na siedząco, i na leżąco, jak nam wam wygodnie. I w tym nowym wydaniu od Egmontu mamy chyba 12 stron dodatków, trzy okładki, autorstwa właśnie Majka Minoli na pełną stronę każda, 8 stron szkiców, w tym też szkice takie niewykorzystane, tu jest trochę historii tego komiksu i jeszcze do tego dostajemy posłowie, posłowie Kamila Śmiałkowskiego oczywiście. No, no to ja Ci przyznam akurat, że jeżeli chodzi o dodatki, to, to wydanie z wielkiej kolekcji ma świetne dodatki, bo tutaj mamy też te okładki, co prawda tylko jedna jest na pełnej stronie, później kolejne dwie są na jednej stronie jakby umieszczone mm -hmm. razem, ale mamy dodatkowo opowieść gazownia z Batman Gotham Nights z 2003 roku. I to czyli... jest też ten komiks z rysunkami Troja Nixeya, tak? Tak, tak. To jest właśnie mm -hmm. scenariusz Mignoli i rysunki Troja Nixeya. i tam Niksej też przy fabule pracował i kolory robił Dave Stewart, chociaż tutaj jakby ten komiks jest A, specyficzny. Cały komplet. <laughs> tak, cały komplet wraca, tylko że on jest specyficzny, dlatego że to jest właśnie ten taki motyw, który w komiksach czasem się przewija, czyli mamy black and white and red. Czyli mm -hmm. mamy tylko ten biały i bieli-czerni, przełamany kolorem czerwonym i to jest ciekawy komiks. Z, powiedziałbym z dosyć kontrowersyjnym zakończeniem w mojej opinii, ale fajna rzecz. Ale przede wszystkim też drugi dodatek to jest świetny patent, bo to jest Genesa komiks Demona. Demon. tak, Autorstwa samego niezastąpionego, jedynego, niepowtarzalnego Jacka Kirby'ego i to jest pierwszy zeszyt właśnie Demona, czyli opowieść o Etriganie, o panu Blodzie, który się tutaj pojawia w tym komiksie i został wykorzystany. No i mówię to jest naprawdę świetny dodatek. No wiesz, to jest zawsze Jack Kirby, my jednak umówmy się, nie mamy zbyt dużej dostępności jego twórczości na naszym rynku. No i to jest bardzo fajny patent, no bo też Etrigan to jest taka postać, która mam wrażenie, że dla wielu polskich czytelników komiksów z DC może być niezbyt dobrze znana. Ja kojarzę chyba tylko jeszcze jeden komiks, w którym on mi się przewinął z DC Black Label, a, a tak naprawdę no właśnie ja sam średnio kojarzyłem tę postać, poza tym, Na że sumie ktoś taki jest. można stwierdzić, że to jest postać z HPL-a. Tak, tak, tak. tak no. Jeżeli się nie kojarzy w ogóle. No. Mhm. Także tutaj mówię, no pod tym kątem te dodatki bardzo fajnie w tym wydaniu kolekcyjnym się prezentowały, no ale... Cóż, to pewnie jest zawsze kwestia A są tam też jakieś nie? jeszcze inne rzeczy? Nie, w sensie, nie, nie. nie. Właśnie nie, mamy coś tylko te, coś. te dwie dodatkowe historie i okładki e, kosztem właśnie takich, wiesz, tradycyjnych szkiców czy, czy jakichś innych tam rzeczy. No mamy e, trochę reklam, no bo to jest, wiesz, wydanie kolekcyjne, no tak, tak, więc tak, tam tak. To mhm. musi, musi to też być. Także Jasne. ja w sumie... E, jak ktoś ma to, to wydanie z wielkiej kolekcji, to pewnie tego nowego kupować nie musi, bo, bo to kolekcyjne też jest fajne. No ale tak jak zmierzam do podsumowania, czy ty w zasadzie podsumowałeś, że dla ciebie to było przyjemne zaskoczenie, yy, dla mnie też. Bo mówię, ja już taki, część tych takich negatywnych opinii, o których wspomniałem, yy, zdążyłem przeczytać przed lekturą i trochę tak, wiesz, przecierałem oczy ze zdumienia, ale tak zacząłem być ostrożny, nie? Czy, czy to nie będzie jakiś właśnie komiks taki, nie wiem, może archaiczny już, chociaż no nie jakiś bardzo stary, ale że może wiesz co, coś, coś się zestarzał nieładnie ale nie, też on mi się bardzo suma Summarum podobał i jestem bardzo zadowolony po lekturze i, i myślę, że jeżeli ktoś lubi mm, właśnie te batmanowskie s nie wiem, czyta chociażby DC Black Label teraz albo lubi sięgać po te klasyki które gdzieś tam Egmont wypuszcza e, i, i lubi dodatkowo horror, lubi pulpę, lubi Lovecrafta, no to, to jest tytuł dla was, moi drodzy, moje drogi. Amen. <grywki> no dobrze, to dziękuję ci serdecznie czego, że się zgadaliśmy, bo tak to, no co to o dużo mówić, bym kupił, rzucił na półkę i czytał inne rzeczy pewnie, a tak to udało się zgadać i nadrobić bardzo fajną rzecz. Dokładnie, dokładnie. Też się cieszę. W końcu, wiesz, odkurzyłem komiks i przeczytałem, a nie tylko leżał i się kurzył. Wam kochani zaś dziękujemy tradycyjnie za uwagę i równie tradycyjnie będziemy Wam życzyć klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.